Dany Boyle wyrejestrował jak wiecie płytki grób transportnych 28 dni później i niebieską planżę. Mhm. Będzie rejestrował film Pont Tower mhm. na podstawie książki Normana Olera po Apartheid er, er, ber... ja, tak? mhm. tytułowy Pont Tower, najwyższy wieżowiec w Afryce, który był przez wiele lat e, symbolem apartheidu, a, a później został przejęty przez Gangę. Aha. Co to tym film. A w został napisany scenariusz przez Michaela Thomasa, który e, napisał również scenariusz do Zaklętej w Sokołach, Ryszarda Aha, okej. Okay. O, Jerzy, ja jest stary film. I Zagadka Nieśmiertelności to tego O, fajne. Fajne, fajne scenariusze. Fajny Fajne, nie jest. jest nie jego. Znaczy, te dwa filmy, które, o których powiedziałeś, to tak. Znaczy nie pasują mi troszeczkę do takiej poważnej pozycji. nie nie wiem jak poważny ma być ten już, tak ale to ma być taki bardziej polityczno-społeczny jakiś taki, tak, no to troszeczkę. Tak, to tak, tak jak dziewczyny, bardzo... która tam przyjeżdża do tego Pound i tak Ja dzisiaj wybrałem e, takie, pierwsza rzecz, która mnie bardzo, mówiliśmy dużo o Siemalanie, nawet go ostatnio recenzowaliśmy, e, więc e, co? że położył, położył, położył mi na przedlasną kartkę z, z piosinkami i tu jest napisane tu dobrze, są dwa, tak, dwa kawałki tak, na samej, tak? Tak, tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak no, to, to możemy to puszczać, to jest, to jest copyright free, tak? Tak, to było z tego, tego portalu. Tak, naprawdę, Lakunakoim, na tak? No. No. O, o, no dobrze, no w każdym razie wracając do, do tematu. Będzie nawyż Yamalan i chodzi po głoska, że będzie Shijama grał Mark Walberg. Film oryginalnie miał być znowu o kosmita, którzy najeżdżają na nas i używają do tego roślin i zwierzątek, co już chyba już słyszeliście raz, jeżeli oglądaliście na ja no to, no to tak Kręgi. bardzo, bardzo przypomina jakąś taką... Kręgę. Tak, tak. tak. Odległą koncepcję, która stała za, za kręgami. Shyamalana, natomiast no nie powiedział nie, więc Shyamalan usiadł i napisał jeszcze raz. No i teraz właściwie nie wiadomo o, o, o co chodzi, chodzi w tym filmie. Poza tym, e, że będzie coś, e, że, że będzie oczywiście Wolberg, i że będzie coś o kryzysie, naturalnym, katastrofie. A przy okazji, bo ja zawsze tematycznie dobieram newsy, to Bey będzie kręcił jakiś nowy gniocik, który się będzie nazywał 2012 Wojna Dusz. Aha, jeszcze przypomnę, ten nowy film przy się będzie nazywał The Happening, czyli, czyli zdarzenie, coś to się zdarza. Tak? No się boję. Wydarzenie, co? Wydarzenie, no, no trochę się też boję, bo Shyamalan trochę, trochę idzie coraz... Co to jest zgody, niżej, jest gorzej mu idzie to. Może musi.. się... No zobaczymy, czy mu się skończą. Świeże, stare... Stare kotlety. <laughs> <laughs> no w każdym razie, Bay też będzie robił swojego jakiegoś tam gniota. A to... Michael Bay? No Michael Bay właśnie. Michael Bay tak. właśnie będzie robił ten 2012, okay. bo to niby ma być zgodnie z kalendarzem maja w koniec świata i oczywiście tak... No... Kolejny już chyba 18 19 koniec świata, które tego źródła. Może, może, ale to chyba nie będzie źródło. No ja no w każdym wiem. razie na takie dwa kapły. Ostatnio popularne się robią strasznie, to znaczy ostatnio, w ciągu ostatnich, 5-6 lat. Strasznie dużo mam tych apokaliptycznych takich filmów. W no ten przełowieku. Apokalipto, tak? Apokalipto, <g auction> Apokalipto, tak? Apokalipto, Gibson, źródło, <g Dancing> nie. tak. Nie, nie, naprawdę jest tego sporo i wydawałoby się, że ten temat już się skończył, prawda? Bo, no bo w sumie, ile no można kręcić filmy o, o zagładzie, apokalipsie, no może już zaczniemy żyć, tak? Już, już nic się nie stało. Już, już, już koniec. No nam w każdym razie. Temat powiązane. Ja mam informacje nie na temat kina, ale na temat telewizji. Mhm. Mhm. Aha. Mianowicie... Y Sci-fi, tak? sci, -fi, sci, -fi, sci, -fi, sci, -fi sci -fi Channel będzie teraz produkowało sześciogodzinny e, film, miniseria taka sześciogodzinna e, Teen Man e, mhm. na podstawie czarnoksięźny ten Oz. Aha, okej. Okay. O, plus. Tak. No, no w... właśnie tak mi to zabrzmiało Tak właśnie czarnoksięźny jest Oz, tylko że wszystko jest w formie psychodelii. Pamiętasz, jak grałeś w taką grę Alicja? Alicja w krainie czarów. A tak, tak. nie Alicja, Alicja, Alicja. Tak, tak, tak. Alicja. Jest taka... no, nie grałem na No właśnie, to jest taka psychodela Alicja. maksymalna. I tak samo jest tutaj. Wszystko jest przejaskrawione. Tarnoksiężnik, to jest Czarnoksiężnikiem, tylko się nazywa Mystic Man. O, okay. Doradka się nazywa DG. A w ogóle sama kraina OS to jest strefa zewnętrzna. O <laughs> no właśnie. Więc... Dziwne, ale, ale, ale, samego Czarnokrzycznika, tego Mystic Mana będzie grał reszta Dreyfus. O, super. A Stracha na Próble będzie grał Alan Cummings, aha, aha. który grał takie drugie skrzypce w Spike i w Master Ja kojarzę gościa. kojarzę gościa. Takie drugie skrzypce. Kojarzę gościa, ale, ale... skąd go kojarzę, bo nie kojarzę go z maski, tylko w końcu kojarzę nazwisko. Bo w każdym razie, yy, jeżeli Dreyfus się da to bierze, znaczy Drafus ostatnio się przyznał, że to jest zagranie w Poseidonie. On zagrał specjalnie, żeby, żeby zrobić sobie taki odświeżyć się. Aha, taki comeback tak. Przypomnieć tak. się, że istnieje jeszcze. właśnie, ta... właśnie go też go zobaczyłem I tak, specjalnie chciałem nawet zobaczyć tylko w Po właśnie, właśnie dlatego, że, że, że, że jest tam Dreyfus. Ale fajny zagrał mi się tak? Ja ja na, tak? na Znaczy mi się podobał film, ale ja, no to nie. No, Eee, na no A dobrze. teraz zapraszamy do odsłuchania postawy. Nie, nie, zapraszamy ja, do odsłuchania tak? pystyki. jeszcze chcę powiedzieć o Katherine o, o, o Biglow, y, pa, pani, którą. Ja w ogóle nie kojarzyłem, jako, znaczy kojarzyłem nazwisko. Ale wszystko ją sprawdziłem. To jest pani, która zrobiła nie tylko dziwne dni na fali, jakie podają jak, jak tam w Newsmenu i y, Ale jeszcze zrobiła jeden fajny film. Co to było? Przekleństwo Wyspy? Przekleństwo Wyspy, Weight of Water, z penem, też polecam, bardzo fajny film. I Jeszcze tam co dwa, no K19 zrobiła, który nie jest e, pewnie szczytem jej możliwości, ale fajna, fajna reżyserka. No, szczególnie pewnie polecam jej dzi, Dziwne dni na filmie, to są akurat dobrze dobrane dwa newsy. E, dobrze dobrane dwa filmy, które pokazują takie, no dobre osiągnięcia. to są dwa do, fajne filmy. w każdym razie pani robi film e, z rzeczywiście czterema które brzmiały dosyć dobrze, czyli e, Teron, Corinne Farel, Ralfine i Willem Dafoe. I Na pewno obejrzymy. Co co? Na pewno obejrzymy. Pe, pewnie obejrzymy, tak, bo, bo fajna obsada i fajna, fajna reżyserka. Także myślę, że ktoś nazywa The Hurt Locker i opowiada o oczy się Iraku. I to będzie to chyba temat, który ciągle będzie wracał teraz. Opowiada o ludziach, którzy rozbrają bomby, generalnie. Nie będę tam wchodził w szczegóły. No, w każdym razie film jest wojskowy i... Jeszcze napisał, że jest, że jest to dramat, no więc zobaczymy. To dramat wojenny. Dramat wojenny, no. Nie no dramat okay. wojenny. Teraz zapraszamy. zapraszamy. na co? Na co zapraszamy? Na, co? na, na pierwsze. Co? Na pierwsze zapraszamy Heaven's Lie, Lacuna Coil i później porozmawiamy o to łatwiej. Lakuna Coil. że będziemy szybciej publikować odcinki, ale mamy na to dobre usprawiedliwienie, ponieważ musieliśmy zobaczyć dwa filmy, z czego hmm. na jeden musieliśmy poczekać na premierę karnie, um, bo nie udało nam się inną drogą zdobyć lepszej kopii. Um, mówimy dzisiaj o dwóch najnowszych filmach Eastwooda, na które dosyć długo czekaliśmy. Standardy Chwały. Standardy Chwały i Zist um, Jest... i tak. um, Może zacznijmy od... od którego zaczniemy? Nie, może... może to... Wspólnie bym o tym. Wspólnie. No, ciężko jest mówić wspólnie, bo te filmy nie są. Znaczy, nie, nie zrecenzowalibyśmy ich podobnie, tak? O, zacznijmy Standardar. od tego, że one nie są na tym samym poziomie. to znaczy ja powiem, że, że sztandary mi się bardzo podobały w mhm. przeciwieństwie do I dobrze, mocno stawiasz sytuację. Ja myślę, że tak można postawić. Mm. Tak, Standardar. zdecydowanie. Sztandary, e, o czym w ogóle. E, jak wyszliśmy z kina, to zaczęliśmy niestety rozmawiać już na temat y, filmów, więc straciliśmy ten moment rozpędowy, kiedy, kiedy zaczynamy dyskutować na antenie mm. i to, to wszystko fajnie wychodzi i, i zaczynamy taką fajną rozmowę. No spróbujemy to odtworzyć, bo rozmawialiśmy na, te, na temat tego, że to są w ogóle dwa filmy, które opowiadają o Inwazji na Iwo Jime. To był moment, w którym, taki taki moment w II wojnie światowej, kiedy Amerykanie e, szli, Czyli chultem, szli, tak, szli hurtem harbour, na Japonię. Tak. tak, No to powiedzmy, że za Pearl Harbor. Już zdobywali, to już była właściwie, to było właściwie tuż przed kapitulacją Japonii. I walczyli o, Japończycy walczyli o taką ostatnią wyspę o strategicznym znaczeniu, na której właściwie nie było nic poza skałami, tam jakaś mała wiaseczka. Ta. I filmy opowiadają jakby o tej, no nie, no przesadziłbym gdybym powiedział, że opowiadają tą samą historię z dwóch, ale w pewnym sensie tak, w pewnym sensie opowiadają historię Ta. Z jednej strony Amerykanów, amerykańskich żołnierzy, którzy dokonują inwazji na, na, na wyspę, a z drugiej strony jakby Japończyków, którzy, którzy jej bronią. To jest nie do końca tak, dlatego, że Sztanglary Chwały jest o tyle ciekawszy, że nie opowiada tak naprawdę o inwazji na wyspę, tylko opowiada taką fajną historię. Zaraz do tego dojdziemy. Natomiast no filmy rzeczywiście porozmawiają najpierw na temat samego pomysłu nakręcenia dwóch filmów wojennych, jakby z dwóch perspektyw, bo próbowaliśmy z Piotkiem, jak już się z kina, znaleźć, znaleźć taki przykład i nie mogliśmy. I to jest na tyle pomysł oryginalny, że myślę, że nic takiego się nie zdarzyło. Piotr jak wyszedł z kina, to powiedział, że e, jak spytałem się go, no, no, wymyśl mi, no wymyśl mi jakiś przykład, no wymyśl mi. E, to co powiedziałeś? Ja powiedziałem, że trylogia Olivera Stona, że To jest najbliższe, ta. co może być. No tak. Że zrealizował Pluton, który dzieje się prawda, wśród żołnierzy amerykańskich i oprócz tego no, pomiędzy niebem i ziemią. No właśnie. I o, to wie, był... o Wietnamce. O Wietnamce. I, i, I to był właściwie jedyny przykład, który mogliśmy wymyśleć. Chociaż to nie jest do końca tak jak tutaj. Nie ma takiego... Po e, te filmy były kręcone równocześnie. Nie ma takiego kluczowego miejsca, prawda, tak. które by łączał. Tak. E, nie, nie chcia, chciałbym, żeby to było dosyć tak jasno podkreślone, żebyście wiedzieli, jeżeli będziecie je oglądać. To nie są podobne filmy, to znaczy one są oczywiście... To oczekiwałeś, to oczekiwałeś, jak szedłeś... To czekałem, to byłby... tak, wydawało to... mi się, że to będzie takie właśnie gdzieś, Poza tym jak oglądaliśmy, to tak zastanawiałem się, czy to będzie tak, że te losy tych żołnierzy w pewnym miejscu się będą splatać, że na no, splatają filmu. splatają się, splatają się. E, postać czeka Lindberga, który był miotaczem ognia. A, no tak, rzeczywiście. To jest jedyna postać w całym filmie, która łączy te dwa filmy. Łączy filmy. filmy. Tak. Ale tak naprawdę nie, nie tego oczekiwaliśmy, prawda? E, nie, nie. Bardziej takiego jakiegoś e, zazębienia no, z cyklu, no, no się takim prostym przykładem e, Pulp Fiction, tak? Gdzie losy się przeplatają, gdzie tak, widzimy, gdzie to się gdzieś tam zazębia w tym momencie. Natomiast tak nie jest. Um, nie mieliśmy tych smatków tego, że ludzie oglądają to i oczekują właśnie, że mm -hmm. będzie jakieś, jakieś nawiązania, powiązania a się okazuje, że to zupełnie nie, nie tędy droga. No dobrze, ale dlaczego, to, to nie Kortes wam opowie, dlaczego jest e, dlaczego standardy wydają nam się ciekawsze. Wszystko to będzie ta fotografia. People went crazy over it. Kraj tired of war. Jedna foto, almost all on its own, turned out around. Andre są ciekawsze ze względu mm na to, że opowiadają historię, jak naprawdę było z tym pamiętnym zdjęciem, -hmm. które przerodziło się w pomnik u pamięci tych żołnierzy walczących na Iwodzimie. I ten pomnik jest na tyle wryty w, w, w świadomość Amerykanów, że wszyscy gloryfikują tych wszystkich żołnierzy, którzy walczyli wtedy. I Nagle się film opowiada o tym, że żołnierze, którzy tak naprawdę wbili ten sztandar tam, tylko wbili ten sztandar, stali się bohaterami. Mhm. I w tym momencie dla nich to jest jakieś brzemię, które nie mogą nie mogą unieść. Po tam ich dojono, prawda? Dojono tak. ich maksymalnie, dlatego, że Ameryka wtedy potrzebowała pieniędzy. Na wojnę. Tak, na tak. wojnę, więc próbowano ich wykorzystać jakby tak bardziej marketingowo, robiono z nimi jakieś e, uroczystości, w, zabawy, wywiady. Tak, tak, tak. I tak naprawdę ta historia jest najciekawsza, bo e, oglądamy... Nie opowiada, on nie opowiada o samej wojnie, tak. tylko opowiada po prostu... O tym, jak się tworzy legenda, mit, e, o tym, jak ludzie... Jest, jest jakaś tajemnica, to jest... Mhm. To jest e, najbliższy mi przykład to jest tak jak w JFK, prawda? Mhm. Że jest... Jest pokazana, najpierw jest pokazana pewna historia jak było, to znaczy, że wiesz, że oni e, zabili e, Kennedy'ego, później pojawia się zabójca, zabijają zabójcę, koniec, prawda? I to jest pewna historia i my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, po czym w tym momencie krok po kroku każdy z tych poszczególnych rzeczy jest wyjaśniane mm. i okazuje się, że nie wszystko jest tak, jak wcześniej mm. sądziliśmy. I tak samo jest tutaj. My też jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Tam jest powiedziane w filmie, że Amerykanie już wcześniej wiedzieli o tym, a czy już, już jakiś czas po wojnie się dowiedzieli o tym, że, że jest jakaś tajemnica związana z tym z tym? Tak, z bo tym nie do końca, nie do końca e, widzimy, jak, jak bardzo ciśnie te, te, to, jakby to wyższe te, te góry, góry partyjne jakby, tak. te góry wojskowe cisną na tych, na tych żołnierzy biednych, żeby oni znaleźli to bo, bo, bo, bo, bo, bo nie wiadomo było, kto wbił tą flagę, nie wiadomo było czy ten to jest ten, czy ten, ten na tym zdjęciu to jest akurat ten, jak on się I nazywał tak, tak, i tak, tak dalej. Tak dalej. Jest, jest Dla nas takich... to jest coś, no, coś nowego, dlatego, mhm. że my jesteśmy na bieżąco, przeciętny Polak jest na bieżąco z historią Ameryki. No, to, jest, to jest ciekawa tak. historia i fajnie tak, opowiedziana tak. też, każdy z nich ma tak, jakieś tam indywidualne tak, swoje Uh, rozterki z tym związane tak. i to jest i to jest ciekawe tak. a jeżeli chodzi natomiast o listę tonight's guest of honor from the empire of japan to enter the united states Przedstawiona wojna. Klasyczny film wojenny. Bardzo, ale bardzo, klasy... bardzo klasyczny, taki do, naprawdę do bólu. I co jest dołujące, bo poszliśmy razem akurat na listy. Sztandary oglądaliśmy osobno, natomiast listy obejrzeliśmy razem. Nie, przepraszam, sztandary też oglądaliśmy tak, razem, zrawa. przepraszam. Ale w, na listach byliśmy w kinie i e, po pierwsze, bardzo mało ludzi. Po drugie, e, czemu się nie dziwię, bo to w sumie jest ciężki wojenny film, taka obca dosyć tematyka. Polaką. Po drugie, ludzie starsi głównie na widowni, co ciekawe, bo to nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Nie, nie. Bardzo wiele, wiele starszych osób przyszło. Dużo? Bardzo mało młodzieży było, ja nie chciałem nikogo młodego. Um, w ogóle, jak się idzie na ten film, to jest troszeczkę dołujące, dlatego, że od samego początku, oczywiście taki jest zamysł, tak? Ale od samego początku przyzwyczaja nas się do myśli, że, ale, ale zginął. że oni zginą. Tak. I, I rzeczywiście w pewnym momencie natężenie jest tak ym, duże, tego, tego, tego napięcia i tej, tej, tego smutku i tego, takiego, tej, takiej beznadziei. Znaczy, ja rozumiem, że oczywiście t, to trzeba było oddać, tak? Natomiast to jest Ale tak to duże to, że... naciążenie, że, że ciężko się to ogląda. Tak. W tym momencie robi męczący film i mało... Hmm. Znaczy, ciężko jest mi się jakby odnieść poważnie do takiego, takiego ciągłego opatowania tą, tą, tą, tą, taką, mm, tą taką kulturą harakiri japońców. W końcu w życiu w no i noc, o no, to jest w pewnym hmm. momencie Nie, bo to jest męczące w pewnym momencie, Ale ja dla mnie jako Europejczyka. Ja, ja ci powiem, że to, to, to, to ja bardzo dobrze, że ten wze? film oglądali ludzie starsi przeważnie, a nie młodzi, bo jeżeli obejrzyliby większości młodzi, to później ty byś się spotkał z takimi opiniami, jakie miałeś po wyjściu z Romeo i Julii, kiedy byłeś świadkiem rozmowy dwóch dziewczyn, które stwierdziły, że fajny film, tylko szkoda, że on zginął. <laughs> no tak, też prawda. No. <laughs> Na no, fakt, fakt. To no, tak, to już oczywiście tego nie pamiętam. Natomiast tak. e, i standardy i listy e, bardzo przypominały nam Shirogawtarayana. I chodź. Ude! Wariware no, Kodomo ga. Nikpon de, 1 dži, džem nałak. Antai ni kłaseli džra. Wariware ga, kus no, Šima w mamoru, 1 dži, dži wa, imi ga. A tak, to tak. I w ogóle... E, Spielberg oczywiście Spielberg był producentem, tak? pro... jeden z producentów. Tak. On się już wcześniej spotkają, że to, to bardzo ciekawe zestawienie istutu Spielberg, mm -hmm. a ja próbowałem w swojej pamięci doszukać się jakichś powiązań między tymi dwoma panami i sobie przypomniałem, że obaj również współpracowali przy jednym serialu, mm -hmm. o ile wtedy się nie, nie, nie przypomina. Amazing Stories. A, no tak, ale tam przynajmniej z historii, ale przynajmniej z historii, to wszyscy pracowali ze wszystkimi, bo tam z była masa wszystkich tych, była. tych, tych, tych, tych masa znanych, znanych Ale postaci. Spielberg i, i bardzo ciekawa historia z niesamowitymi opowieściami. E, udało im się ściągnąć. Chodziło po prostu o to, żeby pozyskać jakieś gwiazdy mhm. do tego, żeby grali w, w, w serialu. Mhm. I udało im się pozyskać tym, co ciekawe, dla tych gwiazd jakąś e, kartą przetargową było... Yy, możliwość zrealizowania, wyreżyserowania jednego odcinka. Mm -hmm. I w tym momencie Istut zgodził się zagrać w jakimś odcinku, żeby inny wyreżyserować. więc mm -hmm. sama sa, reżyseria sama w sobie... Była i, takim, i, taką, taką tak, nagrodą. Właśnie. Mm -hmm. no, ciekawa. Bardzo ciekawe. No dobra, wracając do listów. Yy, co jeszcze? Yy, yy, film był męczący i momentami był strasznie było dużo takich, on był potwornie. Ja, ja znowu użyję tego słowa y, wiem, że go używam często, ale czasami jest bardzo adekwatny I w tym momencie jest, on był nierówny był nierówny, bo Misty? były dobre sceny tak, bo tak. były dobre sceny, które potem były chrzanione przez takie łopatologiczne wyjaśnianie widzowi co się stało na ekranie no jakby, tak, tak, po, po, podkreślanie burka, tego 15 razy ołówkiem, żeby widz zapamiętał ten efekt, podczas gdy to tak naprawdę nie było potrzebne y, mogło być, naprawdę mogło być lepsze, mogło być lepsze w ogóle ciekawostka jedna, w obu filmach sama Iwo Jima realizacja mhm. trwała jeden dzień. Realizacja? Naprawdę? Realizacja, znaczy zdjęcia kręcono na samej Iwo Jimie jeden dzień. No żartujesz. Nie, dlatego że rząd japoński się nie zgodził na więcej, dlatego że podobno tam jeszcze nie odkopali wszystkich żołnierzy. Podobno jest jeszcze 10 tysięcy, tysięcy ludzi jest tam pozakopywanych, Polski. No. E... Tylko nie widać, znaczy jak na film wojenny tej um, klasy i z taką ilością pieniędzy. Znaczy ja nie, mówię, ja nie stawiam tego jako zarzut, mm -hmm. tylko po prostu jak na film wojenny z taką, w którym władowano taką ilość pieniędzy. I, mm. Mało widać wojnę, to znaczy widać tą inwazję taką pierwszą, jak się wycina mm -hmm. tych, tych Amerykanów. Japońcy ich wycinają tymi karabinami, maszynowymi standardowo. Tak. Natomiast nie widać tego rzeczywiście. Później pokazują takie sceny z udziałem, nie wiem, pięciu, dziesięciu żołnierzy. Mm -hmm. I to się robi troszeczkę, troszeczkę kameralne, a tam naprawdę zginęła masa żołnierzy. Japońców, tak jak mówisz, 10 tysięcy ciał, ale tam więcej tych strat było przecież, no nie wiem, to, to chyba... W... W dziesiątkach, w dziesiątkach Tak, ten początkowy desant na, na, na, na tą wyspę. Mm -hmm. Wtedy kiedy, Dokładnie taka sama jak w 4 Jana. Jan. no to ta sama scena, oczywiście, no wojna jest bardzo podobna czasami, tak? Tylko, to jakby no, to nie o to chodzi. To, znaczy, to bardziej chodzi tutaj, o... tutaj widać, że Eastwood e, chciał zrobić, to jest jego własna wizja to jest jego, e, wizja, mm -hmm. to jest jego e, autorski film, autorskie filmy. Po pierwsze, dlatego, że są to dwa filmy traktujące o tym samym, mm -hmm. a po drugie, dlatego, że standardowo robi się filmy o tym, że, że Amerykanie. Nie, nie było pokazane w tym filmie sukcesu Amerykanów. Mhm, no tak. Ani w jednym, ani w drugim. To prawda. Nie było tego. Było, to było jakby po latach próba y, przedstawienia całego. Znaczy, mi się wydaje, że ten film jest po prostu adresowany do Amerykanów. Bardzo możliwe, Bar tak, tak, tak. To znaczy, że. że Próba pokazania, że, że, że, że Japończycy to też ludzie. Nie, nie, ale wiem o co ci chodzi. Tak, rzeczy, rzeczywiście jest tak, że e, jak się ogląda ten film, to, to nawet jak się obejrzy sztandary chwały, to ma się poczucie takiej klęski. No. Ja, ja... To, że to poczucie klęski w sztandarach no. chwały to jest to takie... No coś można z tego wynieść, natomiast przy listach z to jest taka beznadzieja, bo się ogląda w cały film właściwie z, ze świadomością no nic, ja się nic nie... Jakby ani nie zmieniło się e, przez oglądanie tego filmu. Przede wszystkim to jest pierwszy i podstawowy błąd listów, Znaczy błąd w znaczeniu takim, e, jeżeli chodzi o chyba o zamysł, e, całą koncepcję. Mm -hmm. Że ten film nie zmienił mojego patrzenia na Japończyków. Nie zmienił. Znaczy ja Bo oni cały, cały czas wykorzystują tak. te same stereotypy. Bardzo możliwe, że te stereotypy to jest prawda. Ja, Okej, okay, w porządku. Na przykład stereotypy takie że, że Japończycy cały czas muszą walczyć i to jest cały czas mm -hmm. podkreślenie, że oni ciągle walczą z tą swoją tendencją do takiego, nie wiem, bezsensownego poświęcania się z taką, z tym taką, z właśnie taki takim syndromem, tak, z symboliką harakiri. I ja nie wiem, ja, ja nic nie jakby nie odebrałem nic, niczego takiego szczególnego w, w tym filmie, no. Bardzo możliwe, że, że, że przez to, że zostało, zostało pojechane w listach po stereotypach, mm -hmm. pojechano po stereotypach, bardzo możliwe, że dlatego nie został doceniony ten film na przykład w Japonii. O, opowiedz, bo to jest fajne. Właśnie, historia. bo to jest ciekawe, że, że e, Listy Zwodzimy, który traktuje właśnie o Japończykach, został e, nagrodzony Oscarem, uwaga, za e, najlepszy film nieanglojęzyczny. Mm -hmm, mm -hmm. Clint Eastwood, Amerykanin, prawda, zrealizował ten film, oczywiście koprodukcja była japońska, czy tam jakaś inna, no ale najważniejsze właśnie, że realizujesz film, i nie mówią po, po, po angielsku, po twoim no czystym już języku i od razu nie jest nieanglojęzyczny. To jest nieanglojęzyczny, nie nie. tak. Natomiast film e, "Standard Chwały został nagrodzony w, w Japonii przez e, jakąś tam japońską akademię filmową, mhm. e, właśnie nagrodą główną. Za, za, za. No za. że z dobry po prostu. Ja też się zdziwiłem, bo Piotrek mi to powiedział przed, przed obejrzeniem filmu. I też się zdziwiłem, ale jak zobaczyłem oba, to wydaje mi się, że no mogę tylko przeklasnąć, bo, bo rzeczywiście no, no różnią się, te filmy się sporo różnią. Dla, dla mnie te filmy w ogóle są, widać, że te filmy są niedocenione, dlatego że Eastwood, widać, że on włożył w to. Dużo, dużo, pracy, pracy, tak, dużo widać. pracy, widać, widać po prostu, ewidentnie widać, że to jest autorski, mm -hmm, autorski pomysł, projekt, tak. bo, bo gdyby, gdyby poszli w stronę bardziej komercyjną, no to byłby to zupełnie inny to byłby jeden film. Pewnie tak, właśnie zastanawiałem się nad tym, dlaczego jakby nie scalono tego w jedno, bo to by było ciekawe, bo wiele z tych wątków, bo te historie są fajnie opowiedziane rzeczywiście, ale naprawdę spokojnie można by było z tego zrobić jeden dwugodzinny taki dobry... Yy... No trzy, trzy godzinki tak. No nie, nie, można by było to skrócić, naprawdę. Te cierpienia tych Japończyków tam po kolei jak ich wycinają w jednym posterunku, w drugim posterunku, w trzecim, w czwartym, w piątym, właściwie niewiele wnoszą, no bo, no bo ja rozumiem, ja nie, to, to jest ciężko o tym mówić, jako, znaczy ja, ja jako, jak recenzuję, to ciężko jest mi o tym mówić, bo ja nie mówię o męczeństwie Japończyków, ja tego jakby nie, nie odrzucam, tylko po prostu mówię o samej konstrukcji filmu, ona nic nie wnosi, no jakby nie, nie, nie, nie, nie wzrusza mnie, nie, nie, nie, nie powodują mnie żadnych emocji specjalnych, ja po prostu ciągle widzę, jak oni tam giną, no, no, no, no rozumiem, że giną, ja no, no, można by było z tego nie. zrobić 4 godziny, tak? No. A tak czy inaczej, według mnie, ten, te obawy filmy zostały niedostaniane. Według mnie sztandary są o wiele lepsze, mm -hmm. a zupełnie nie zostały docenione przez Amerykanów. Co ciekawe, właśnie, tak, właśnie tak, przez to, że, że zostało tam pokazano właśnie ta tajemnica, mm -hmm. nagle się okazało, że z jakiegoś powodu Amerykanie nie chcą nagrodzić tego filmu, chociaż on jest ewidentnie lepszy od listów. Natomiast listy dostały nagrodę, ale właśnie za po pierwsze Złoty Glob za e, niangloneetyczny film, mm -hmm. a po drugie kurczę, Oscar za montaż dźwięku. Co to jest? Co? No tak. W, w ogóle nie. no może by był dobry montaż dźwięku, no nie wiem. No bo wojenne filmy często dostają e, nagrody za montaż dźwięku, bo rzeczywiście no to nie musi wiem. być bardzo trudne, prawda? E, warto jeszcze zauważyć, że pomimo faktu, że listy zostały napisane scenariusz przez Japonkę, bodajże, czy tam czy Amerykankę japońskiego pochodzenia. Mm -hmm a film e, Sztandardy został zrealizowany, przez, napisany przez e, Amerykanów, mm -hmm. to w obu tych przypadkach, w obu filmach, e, swoje, swoje trzy grosze wrzucił Paul Huggins. Naprawdę? O tego nie widziałem. Paul Huggins był współscenarzystą obu tych filmów i Studa. On oh. razem współpracowali e, przy filmie za wszelką cenę. Mm -hmm. A Paul Haggis, jeżeli mamy tutaj na tyle wytrwałych słuchaczy, słuchaczy tak. Paul Huggies zrealizował film "Miasto gniewu", który na początku w ogóle celuloidu idu recenzowaliśmy. Tak. Bardzo fajny reżyser, bardzo fajny scenarzysta. Uh -huh, uh -huh, e... Bardzo uzdolniony, tak? uzdolniony. tak. tak, tak. Zło, zło, złoty, złoty, złoty, złoty Złoty Dobra, no Piotrek, no zajmij, zajmijmy się może oceną, bo będziemy już zmierzać, co nie powtarzać. No, no, no, no. Ja bym powiedział tak, sztandary to jest mocna czwórka. To jest mocna czwórka. Tak, tak, to jest mocna czwórka, powiedziałbym. To jest mocna czwórka, a yy, y, listy z wierzymy, no to będzie słaba trójka. Słaba trójka. Słaba trójka. Ja, jeżeli chodzi o, o, o listę, to bym się to tobą zgodził mm -hmm. na trójkę, ale jeżeli chodzi o. o sztandary. O sztandary, to ja bym chyba dał piątkę minus. Tak. Co Tak, bo mi się, mi się podobało. Mi się tak? podobała ta tajemnica, to, to było bardzo fajnie skonstruowane. Poza tym, w, w, o ile w listach. Wszyscy tam doceniają, że ten Ken Watanabe to był taki super mm -hmm. aktor, bo tam główną rolę grał. O tyle mi się wydaje, że z tych obu filmów najbardziej wybija się Adam Bycz, który grał w... tego Indianinu. Indy... A tak, rzeczywiście. To była jedyna taka najbardziej charakterystyczna postać, bardzo fajny aktor. Fajny aktor, tak, to prawda. Tak, bardzo fajną, ale też musisz przyznać, że dostał fajną rolę. Tak. Świetną rolę dostał, taką bardzo taką ambitną, taką z jajem, fajnie napisaną. Wiesz to jest dokładnie taka postać, jaka pojawia się we wszystkich filmach amerykańskich lat 40. o takim e, przegranym e, facecie, który, który wrócił z wojny i nie może znaleźć tak, pracy. Tak, tak, To, to jest taki, taki, to taki stereotyp. Tak, to jest stereotyp, ale jeszcze zahacza o taki, nie, nie, fa fajna postać, naprawdę fajna postać i, i taki, no dobra, już nie będę, już, już nie będę tak. w szczegóły, f warto zobaczyć, warto zobaczyć, warto, warto. zobaczyć. no dobra, e, kończymy e, znowu lakuną Coil, Swampet, czyli, czyli ubagniony, ubagniony, tak. <laughs> ubagniony, ubagniony, nie ma... I was, żegna tak? Żegnają Was Kortes i Oksza i zapraszamy na kolejny celuloid, który już obiecujemy będzie o serialach, zgodnie z tym, o co prosiliście. Pozdrawiamy do następnego razu. Zasunąłem Ci mikrofon, żeby się Żeby mój lepiej dosierał do tak, uszu. Tak, tak, tak, tak. To niebieskie kłamstwo. A nie, właśnie nie. bo to, było to by było heaven. A jak napisałeś tak, to to nie jest heaven. A co to jest? a To jest coś innego zupełnie. A to A to napiszę w newsach. Znaczy nie w newsach, tylko tam w tym komentarzu. A? No. <laughs> no dobrze. To była lakona Coin.